Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Największy kryzys wizerunkowy w polskim sporcie. Tak rządzący mówią o aferze wokół sponsora PKO-lu. Giełdy krypto Zonda Krypto. Mimo ultimatum premiera nadal nie ma jasnej deklaracji Polski 2050. Wchodzi o przyszłotygodniowe głosowanie nad odwołaniem minister Pauliny Henning-Kloski. Na tę decyzję czeka co najmniej 20 tysięcy kredytobiorców. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wypowie się w sprawie odsetek za bankowe prowizje. Minister sportu wzywa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do dymisji. Oczekuje także, że Radosław Piesiewicz poniesie konsekwencje prawne za aferę związaną ze współpracą z Zonda Krypto. Giełda jest sponsorem generalnym pko u i fundatorem nagród dla olimpijczyków. Nagród, których zawodnicy dotąd nie otrzymali, bo przekazane im tokeny nie mają dziś żadnej wartości. Pełna odpowiedzialność za ten skandal spoczywa na prezesie pko u mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Pełna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o działania Piesiewicza, są po stronie Piesiewicza. Polski rząd to, co do niego należało, zrobił. A jeżeli chodzi o tą aferę, tak, mam nadzieję, że pan Piesiewicz, wszystkie te osoby, które są zamieszane w tą aferę, także poniosą konsekwencje prawne. Kwestia umowy pko z Zonda Krypto będzie tematem jutrzejszego spotkania ministra z prezesami największych związków sportowych w Polsce. Bo zawodnicy stali się zakładnikami tej afery i należy tę sprawę wyjaśnić, tak mówił w wice szef resortu sportu Piotr Borys. Mamy do czynienia z największym kryzysem wizerunkowym w polskim sporcie. Musimy zarządzić tym kryzysem, musimy pomóc i sportowcom, musimy pomóc związkom sportowym posprzątać ten bałagan. Zonda Krypto Łącznie ma wypłacić sportowcom ponad 13 milionów złotych. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zapowiedział, że nie zamierza zerwać umowy z giełdą. Polska 2050 nie zdecydowała jeszcze, jak zachowa się podczas głosowania nad wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu. Klub chce rozmawiać z Pauliną Henning-Kloską, tak mówił w jedynce szef tego klubu, poseł Paweł Ślis. Koalicyjne ugrupowanie ma zastrzeżenia do pracy minister i, jak mówił nasz poranny gość, ma prawo usłyszeć, co szefowa resortu ma do powiedzenia. Pytania, które Polska 2050 chciała zadać, odnośnie programu Czyste Powietrze, wydają się niezwykle istotne. Tak samo chcieliśmy zapytać o system kaucyjny, o sytuację w Boś Banku, Wydaje mi się, że to są istotne elementy do rozmowy. Poseł Paweł Śliz dodał, że Polska 2050 to lojalny koalicjant, co partia wielokrotnie udowodniła. zastrzegł jednocześnie, że nie będzie podejmować decyzji w sprawie szefowej resortu klimatu w atmosferze szantażu. Na rozmowę przed głosowaniem wniosku o wotum nieufności minister Paulina Henik-Kloskę zaprosił też klub parlamentarny PSL. Książe Hary z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Syn brytyjskiego władcy powitano na dworcu kolejowym w ukraińskiej stolicy. On sam poinformował o tym w mediach społecznościowych. Chcę przypomnieć ludziom na całym świecie o walce Ukraińców, zadeklarował książę, który kilkakrotnie odwiedzał już ten kraj. A o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, pamiętają też unijni liderzy i dziś będą rozmawiać na ten temat. A wojna będzie jednym z głównych tematów nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze. A oprócz tego przywódcy przyjrzą się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Umówią też unijny plan energetyczny i Wyszły budżet wspólnoty.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 Włoczej szefów państw i rządów oraz prezydentów Egiptu, Syrii, Libanu i Jordanii. Z Cypru Agata Król, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Na tę decyzję czeka co najmniej 20 tysięcy kredytobiorców, którzy uważają, że bank pobierał od nich źle naliczane odsetki. Za godzinę Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma odpowiedzieć na pytanie, czy banki miały prawo pobierać odsetki od kwoty wyższej niż faktycznie wypłacona. chodzi o instytucje, które naliczały odsetki od pozaodsetkowych kosztów kredytu. Mówi mecenas Karolina Pilawska. Bank oczywiście za udzielenie takiego kredytu czy pożyczki pobierał prowizję, natomiast liczył odsetki nie od kwoty, którą rzeczywiście klientowi pożyczył, tylko od kwoty powiększonej o tę prowizję, co powoduje, że bank zarabia podwójnie. Sprawa dotyczy kredytów i pożyczek gotówkowych zawieranych po 18 grudnia 2011 roku, kiedy zmieniło się prawo. Orzeczenie dodajmy nie będzie dotyczyło kredytów hipotecznych.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 Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Okresami na wschodzie i południu wzrastające do dużego i tam też może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na warmi przez 15 w centrum, po 17 na ziemi lubuskiej. Odczuwalna będzie niższa, na to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters. Na kości CERE. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. W większości regionów jakość powietrza jest dobra. Na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie ponad 30% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Właśnie rozpoczynają się zielone godziny, potrwają do 18:00. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio 10 minut po godzinie 9. Jak miło rozpocząć z Państwem przedpołudnie czwartkowe, tak, dzisiaj czwartek, Sława Bieńczycka. Jesteśmy razem do godziny 12, a ponieważ my, czyli program pierwszy Polskiego Radia, no od pewnego czasu już z dużym takim impetem obchodzimy nasze stulecie. Dokładnie od niedzieli od, od soboty, jak Państwo wiedzą, czyli od 18 kwietnia, to te wątki ciągle się pojawiają, dlatego że mamy dla Państwa jeszcze sporo takich dźwiękowych prezentów i dzisiaj znów pojawi się. U na studiu Grzegorz Kalinowski, który opowie o tym, o kolejnym odcinku podcastu, w którym schowane są różne ciekawe rzeczy związane z historią właśnie Polskiego Radia. Dzisiaj także rozmowa ze stulatkiem, czyli dokładnie z rówieśnikiem Polskiego Radia, z panem Stanisławem Zalewskim, pseudonim Wiktor, a zatem te nasze wątki jubileuszowe dzisiaj też się pojawią. pory roku. Nie wiem, czy będzie to słychać, bo przecież w tych smartfonach to nie słychać, ale weszłam sobie tak, drodzy Państwo. Aplikacja Olimpia, wybrałam sobie no powiedzmy historię, klasa pierwsza, niech będzie ten najniższy poziom, lista rozdziałów. Antyczny Rzym, dzieje starożytnej Grecji, państwo pierwszych piastów, pełnia średniowiecza, pierwsze cywilizacje, początki średniowiecza, Polska i Europa u schyłku, rozbicie dzielnicowe i odbudowa. Co by tu wybrać? Coś wybiorę, zrobię test i później powiem Państwu, jaki miałam wynik. A dlaczego o tym mówię, ponieważ powstała właśnie dzięki młodym ludziom aplikacja Olimpia, która bardzo pomaga nastolatkom w nauce. W jaki sposób o tym dokładnie wszystko opowiem, ale powiem Państwu, że tam są prawie wszystkie przedmioty. Można sobie robić na szybko testy i nie trzeba być uczniem szkoły średniej, pierwszej klasy albo właśnie przygotowującym się do matury uczniem, można być już dorosłym człowiekiem i sprawdzić sobie jak tam wypada nasza wiedza z poziomu szkoły średniej. Wyjątkowie goście dzisiaj będą. No właśnie, a jak w ogóle, w ogóle przydają się takie aplikacje do nauki? Ja mam taką aplikację na telefonie, z której zawsze korzystam, tworzę sobie tak zwane fiszki i potem łatwiej jest zapamiętać no to te fiszki, drodzy Państwo, właśnie w tej aplikacji są. Polecam, a więcej o tym wszystkim opowiemy już mniej więcej za, za 20 minut. Dzisiaj także bardzo ważny temat dotyczący tego, co mamy na sobie, czyli ubrań. Tak, tak, tak. No bo czy metka z rozmiarem to jedyna informacja, na którą powinniśmy zwracać, gdy kupujemy ubrania? Dzisiaj powiemy o odpowiedzialnej modzie, o tym, co kupować, ile kupować, czego nie kupować, jak czytać składy, no i przede wszystkim, jak dać życiom tak, rzeczom także drugie życie. O tym wszystkim już dzisiaj w czterech porach roku. No to teraz już mogą Państwo się przez moment intensywnie skupić, bo czas na pierwszą naszą odsłonę w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. Przypomnę, tam może być odkryte wydarzenie, zjawisko, przedmiot, człowiek. No różne, przeróżne rzeczy, które miały wpływ na to, na rozwój naszej, no tak można powiedzieć chyba, cywilizacji. Niektórzy nawet twierdzili, że oh, był rodzonym synem Boga Apolla. Liczby płyną parami w zbiorach od... Geniusz, po prostu gen geniusz. No, medialnie, bryna. geniusz, geniusz, super geniusz. Matematyka serc, teraz ma dla mnie sens. Wszystko jest razy dwa. Nagle wynik zgadza się. Matematyka Konsert. To co? Nie podpowiadam na razie, prawda? Muszą Państwo się zastanowić, do czego te dźwięki, te słowa prowadzą. Będą jeszcze cztery podpowiedzi, więc na pewno każdy zdąży posłuchać i wyciągnąć dla siebie to, co najważniejsze. A ja muszę Państwu powiedzieć, co mamy dzisiaj w nagrodę. Plecak do samolotu, dwa w jednym, o wartości 200 zł. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl ale jeśli już ktoś ma pewne podejrzenia, proszę bardzo wysyłać odpowiedzi z komentarzem 72 151. Jeden sms kosztuje 2 złote grosze 46. Witaj w domu, w samą porę, za oknami sztol. Tym masz ten spokój, Roger kostę, wie mnie. Krzyknij już, stop, powiedz komuń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 O i właśnie też takie życzenia przyjmujemy od znanych i lubianych, ale także i oczywiście od Państwa, naszych słuchaczy, czyli też i znanych i, i lubianych. Ale teraz zmieniamy temat, bo już będziemy powoli zbliżać się do naszego tematu głównego, no, ale zanim porozmawiamy z naszymi gośćmi, to chcę Państwa zapytać o taką sytuację. Nie wiem, może Państwo korzystają, bo dosyć sporo ludzi korzysta z pewnych aplikacji, które pomagają nam y, albo powtórzyć na przykład znajomość z języka angielskiego czy niemieckiego i można się spotkać z taką informacją że zbliża się na przykład północ albo 23, a tutaj przychodzi powiadomienie, że została godzina, aby poćwiczyć właśnie ten wspomniany język. No i to jest taka jedna z najpopularniejszych aplikacji, które opierają się właśnie na no, powtarzaniu, nauce, a także i rywalizowaniu z innymi użytnikami. No i takich rozwiązań jest całkiem sporo. No pytanie, czy możemy to traktować jako pełnoprawne źródło wiedzy? Spend, spend. Spend. Mogą to być historyjki, które pomagają w uczeniu się języków. Działa to jak gra. Pniemy się w górę w rankingu użytkowników, a aplikacja wręcz narzuca się z przypomnieniami o nauce. Ja osobiście nie używam, ale znam osoby, które używają no i dla nich to działa. Znam kolegę, co na przykład właśnie się uczy hiszpańskiego. Ma tam strik, który sprawia, że tam wchodzi regularnie się uczy. Strict to jest taka liczba dni, postęp dzienny, który nam pokazuje, że na przykład już 365 dni mam takiej ciągłej nauki. Tak, zgadza się. Tam się można uczyć od podstaw, ale też można od jakiegoś poziomu, możesz się uczyć słówek, też gramatyki pewnie, składać zdania. To po prostu zależy od osoby. Jeżeli zna się na językach dobrze, to nie potrzebuję żadnych aplikacji czy tam czegoś jeszcze. Jak jest problem z czymś innym, z gramatyką, z matematyką i tak dalej, to trzeba korzystać z jakichś innych aplikacji do tego. Niektórzy uczniowie szukają też sposobów, by oswoić się z egzaminem dojrzałości. Korzystam z aplikacji, która symuluje przebieg matury ustnej z polskiego. Można tam odpowiadać na pytania tak jak na prawdziwym egzaminie. Potem dostaje się ocenę według kryteriów CKE. Wiem, co robię dobrze, a na czym muszę jeszcze popracować. Korzystam też z aplikacji, gdzie można udostępniać swoje notatki i przyglądać notatki innych osób. I korzystam też często z pomocy filmików, na których są streszczenia, ponieważ nie muszę czytać całej książki, bo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Pewnie pomyślą państwo teraz, no tak, młodzi nie przeczytają książki, wolą iść na skróty. Nie do końca. Chociaż czytałam ją już wcześniej, to chcę sobie przypomnieć materiał. I po prostu to pomaga. Ja mam taką aplikację na telefonie, z której zawsze korzystam. Tworzę sobie tak zwane fiszki i potem łatwiej mi jest zapamiętać. Trzeba sobie wklepać daną frazę, bądź kilka fraz. Można je słajpować w prawo, bądź lewo. Jeżeli nie w prawo, to znaczy, że już umiemy, a w lewo, że jeszcze raz trzeba je powtórzyć. Używam strony, tam po prostu wklejam notatki i tam potem przepytuje mnie, zadaję pytania, ale też mogę sobie powtarzać notatki i różne gry do pytań, na przykład z biologii. Czyli tak jakby masz w wirtualny sposób taką drugą osobę, która cię odpytuje, tak jak kiedyś było za moich czasów, że na przykład mama mogła mnie odpytać z materiału. Tak, coś takiego i to bardzo ułatwia. Sama trafiłaś na to, czy ktoś polega? Na TikToku mi się podświetliła jakaś dziewczyna, która polecała i dzięki niej teraz mi łatwiej się uczyć. Nowoczesne sposoby na przyswajanie wiedzy oczywiście nie wykluczają tradycyjnych, dobrze znanych metod. Uczniowie łączą dziś jedno i drugie. Czytam sobie podręcznik i potem na podstawie tego robię notatki. Też ja mam dobrą pamięć, więc po prostu to mi jakoś się zapamiętuje, ale też znam taką stronę internetową, gdzie są po prostu quizy i dając odpowiedzi to po prostu się jakoś uczę. Pan Krzysztof, uważam, że książki to podstawia tak się tradycyjnie uczyło. Panie Krzysztofie, ale właśnie to tradycyjne nauczanie powoli odchodzi do lamusa, dlatego że no, cywilizacja i technologia pomagają młodym ludziom. Tutaj nie należy wylewać dziecka z kąpielą, bo okazuje się, że taka w cudzysłowie nauka, powtórka do klasówki, do egzaminu może zmieścić się w kieszeni, czyli w telefonie komórkowym, smartfonie. Można z tego po prostu korzystać, na przykład z aplikacji Olimpia i o tym niebawem.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 It all to be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 Wysyłają Państwo pogodne pozdrowienia na Facebooku. Przypomnę, o Facebooku ukośnik 1. I słusznie, bo dzisiaj w wielu miejscach w kraju ładna pogoda, ale nie wszędzie, bo trochę więcej chmur na Wybrzeżu Gdańskim, na Pomorzu, na Kujawach i także w rejonach górskich, zwłaszcza tutaj w okolicach Małopolski. I tutaj dzisiaj może też popadać deszcz, na który bardzo wielu leśników i rolników czeka. Także nie narzekajmy, wręcz odwrotnie czekajmy na ten deszcz. I może dzisiaj także nawet deszcz ze śniegiem popadać w Karpatach. Wiatr dzisiaj taki odczuwalny, bo on przeważnie umiarkowany, a chwilami i momentami i miejscami wieje mocniej. W górach to nawet i do 80 km na, na godzinę. Co z temperaturą? W tej chwili najniższa temperatura 7 stopni w koło brzegu, najwyższa prawie 12, jest już w Mławie i w Nowym Sączu. A w ciągu dnia najwyższa temperatura, nawet 18 stopni, może zdarzyć się na Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku stopni 16 w centralnej części. I na południu 14-15 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj prognozowana na to wczesne popołudnie to 10 stopni w Gdańsku i 10 stopni w Zakopanem. Ciśnienie lekko w górę w południe w stolicy 1002 hektopascale. A teraz kierunek Wielkopolska, a dokładnie Czarnków. Jest tam pani Katarzyna Wala, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Dzisiaj piękne słońce, czuć wiosnę, pogoda doskonała, witam w mieście pełnym skarbów. O jednym z nich chciałabym Państwu opowiedzieć, jest nim hashtag. Czarnkowski. Jest to haft misterny i bardzo wymagający, bo wykonywany na delikatnych tkaninach takich jak tiul lub batys. Jest haftem białym. Dlaczego nazywamy go skarbem? Po pierwsze dlatego, że dopiero rok temu wzory haftu Czarnkowskiego zostały upublicznione. Przez 80 lat rysunki przetrwały w czeluściach lokalnych muzeów, zanim zostały odkryte na nowo przez muzealników. Po drugie haft Czarnkowski nazywamy skarbem Przybylskiego. Jest to nazwisko regionalisty, który 100 lat temu dokumentował pracę lokalnych hafciarek. Niestety wybuch wojny przerwał jego prace badawcze. Na szczęście materiał przetrwał wojenną zawieruchę, a dzięki pracownikom Muzeum Ziemi Czarnkowskiej został odkryty rok temu i częściowo opublikowany. A dodatkowo udało się reaktywować w ramach Muzeum zajęcia z haftu czarnkowskiego. Cieszymy się, że tradycja haftu odradza się na nowo. To były wieści prosto z Czarnkowa, a teraz jeszcze wieści prosto z Niepodległości o tym, co jutro i pojutrze w pogodzie. Powiem tak, temperatura bardzo zbliżona do dzisiejszej, ale jest wreszcie szansa na deszcz. Może nieduży, ale przynajmniej gdzieniegdzie trochę popada. Cztery pory roku. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet, nie będziesz nigdy robić tak jak inni każą sobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kusz opadnie. Może skutku. Technologie mogą pomóc młodym uczniom uczyć się. To jest już, drodzy Państwo, fakt i z tego trzeba korzystać. Nie ma się co obrażać, bo też już widzę, czasem tutaj takie wpisy się pojawiły, że ta tradycyjna nauka, no trochę odchodzi do lamusa. Tak, tak, ja pamiętam godziny spędzone w bibliotekach, e, na czekaniu, na szukaniu, a teraz e, młodzi mają trochę lepiej, bo szybciej pomaga im niewątpliwie ta nowa technologia. Pom pomagają im także i aplikacje, które pojawiają się. No i właśnie niedawno pojawiła się nasza polska aplikacja, Aplikacja Olimpia. Ja już ją mam w telefonie. Drodzy Państwa, od razu powiem. Bezpłatna, więc proszę śmiało korzystać. A w naszym studiu współtwórcy tej aplikacji Michał Burduk. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Wiktor Pokrywka. Dzień dobry. I Ilias Atton. Dzień dobry. Współtwórcy aplikacji Olimpia. A w sumie to ilu tutaj Was powinno być, gdyby tak wszystkich kolegów zebrać? W sumie jakby patrzeć od początku i patrzeć na to, że wyszliśmy tak naprawdę od problemu i trudności z nauczaniem historii w szkole ponadpodstawowej, to tak z dziesięciu nas powinno być. No właśnie, powiedziałeś, że zaczęło się od trudności, czyli tak naprawdę samo życie spowodowało, że w pewnym momencie postanowiliście pomóc już nawet może nie tyle sobie, bo wy jesteście już po maturze, jesteście na studiach, ale tym, którzy idą za wami, młodszym koleżankom i kolegom. Tak, ale tworząc na przykład y, naszą pierwszą aplikację, wyszliśmy tak naprawdę od samych siebie, że zrobiliśmy faktycznie ankietę i sprawdziliśmy czego my byśmy potrzebowali, jak byliśmy jeszcze y, w liceum. No teraz już jesteśmy na studiach, ale wtedy akurat y, byliśmy. I co powinno się zmienić, żeby to przyswajanie wiedzy było faktycznie łatwe i przyjemne, nie stwarzało trudności, żeby to czytanie pustych często bardzo ścian tekstów nie było takim jakby fundamentem nauki, tylko żeby coś faktycznie z tego wynikało. No i co mam Takiej, takiej waszej osobistej analizie wyszło, że co trzeba zrobić? No przede wszystkim zająć się i zrewolucjonować to od podstaw, bo no, istnieją różne, no tak nam wyszło tak, de facto z ankiety, istnieją różne bariery, czy w ludzkim mózgu właśnie, czy na przykład w różnych systemach edukacji, w różnych miastach, w różnych szkołach i najważniejsze jest to, żeby tak naprawdę stworzyć coś uniwersalnego, żeby każdy mógł z tego korzystać i nasza aplikacja też i to jest naukowo udowodnione, działa na neuroplastyczność naszego mózgu przez to, że są krótkie testy, daje to powiedzmy jakiś tam zastrzyk dopaminy, bo jest i element grywali, grywalizacji i są te testy takie krótkie, przejrzyste, są, jest ja się nie odpowiedzi później jest wystawiona ocena, to tak ja bym odpowiedział. Odpowiedzi. Ile w sumie w aplikacji Olimpia jest testów? I od razu powiedzmy, że nie wszystkie przedmioty. To które są, a których nie ma i dlaczego? E, inaczej odpowiem na to pytanie. Dobrze? O, ogólnie nie. 30 tysięcy pytań to jest jakby nasz obecny zakres. Mamy 30 tysięcy pytań, każde ręcznie zrobione i przeredagowane przez nas. Na co dzień aktualizujemy tą bazę, staramy się w każdym tygodniu dodawać nowe lub usuwać jakby mało zrozumiałe przez uczniów i tak jak mówiłem wcześniej, to większość przedmiotów już się znajduje. Ale niektóre... To, Wiktor, przelećmy, dobrze? Bo ja właśnie specjalnie Jasne. tutaj otworzyłam. Mamy hasło olimpiady, to jest trochę wyższy poziom, mhm. coś innego. O. Biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, Polski, geografia, historia. Historia, więcej quizów, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język hiszpański. Nie ma, no właśnie, nie ma matematyki, tego co jest na maturze nie ma fizyki. Czy będzie matematyka? Tak mi się wydawało od samego początku, w że matematykę ma... chyba najtrudniej zrobić. Tak, prawda? ale matematyka jest, tylko trzeba tam wejść jeszcze w tom, ale to Ilias za chwilę opowie o tych maturach high levels. Że mhm. my faktycznie nie, nie wychodzimy tylko od polskiej podstawy programowej, w sensie no, jest to jakby fundament działania, ale staramy się, żeby to było takie uniwersalne dla wszystkich. Nie? Czyli na przykład jak ktoś pisze maturę w innym formacie, w innej formule, to żeby też mógł skorzystać z tej aplikacji i faktycznie jak wejdziemy w I Levels, to mamy tą matematykę, no, z której też sukcesem ja bym powiedział, mogą korzystać osoby przygotowujące się do polskiej matematyki. Tak, ale to jest już ten poziom wyższy, a zatrzymamy się mhm. na tym podstawowym. Jeśli ktoś jest w pierwszej klasie, liceum e, czy technikum, też może korzystać z waszej aplikacji, no bo właśnie tutaj możemy sobie wybrać na przykład poziom klasy pierwszej. Oczywiście, tak. jest to tak fajnie skonstruowane, fajnie zresztą zrestrukturyzowane, że mamy podział bezpośrednio na klasy, tematy i później działy, więc nieważne na jakim etapie jesteśmy naszego podręcznika lub z nauczycielem, jakim jesteśmy jakimkolwiek, to możemy sobie wybrać ten jakby najbardziej odpowiedni dla nas jakby moment podstawy programowej, który możemy bardzo fajnie sobie powtórzyć. Ja wcześniej oczywiście sprawdzałam już sobie, dzisiaj naszym słuchaczom tutaj m, przedstawiałam na przykład m, testy z, e, z historii i można na przykład sobie wejść w, w konkretny test. Mamy 10 pytań, tak jak powiedzieliście. Czyli to jest rzeczywiście takie szybkie. Pyk, pyk, prawda? Czytamy, zaznaczamy i bardzo szybko mamy już gotową odpowiedź i wiemy, czy jesteśmy na poziomie... No to je też wyjaśnijcie. Tutaj pojawia się nam nie tylko ocena, ale także i procenty. Tak. Tak, tak. Pojawiają się też tamte procenty, żeby faktycznie sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy procentowo z danym zakresem materiału, bo tak jak Wiktor już wspomniał, mamy podzielone to dokładnie jak materiał przyswojany na lekcjach w szkole ponadpodstawowej i możemy po prostu z lepszym tak naprawdę wynikiem i z lepszym takim samym poczuciem wejść czy na jakąś kartkówkę, czy właśnie na egzamin maturalny, bo wiemy ile umiemy. Jakie były skutki walki o władzę między piastami a możnymi w Polsce na przełomie XI i XII wieku? Drodzy słuchacze, co by się zaznaczyli? Zwiększenie wpływów szlachty, utrata wpływów Kościoła czy zmniejszenie liczby konfliktów? No właśnie, tutaj od razu zaznaczamy i od razu widzimy na zielono, czy jest dobra odpowiedź, czy jest zła. Przyznam się, zrobiłam kilka dni temu dwa testy tak na szybko. Nie wypadłam najlepiej, więc tym bardziej pomyślałam sobie, że ogromny szacunek do tych młodych ludzi, którzy muszą tę całą wiedzę przyswoić, którą ja też kiedyś musiałam przyswoić skoro już maturę, mam wiele lat za sobą. To jest też sposób na taką szybką powtórkę, prawda? No przede wszystkim, tak? Zależało nam na tym, żeby to była taka szybka i łatwo dostępna, bez żadnych reklam, bez żadnego internetu, łatwa dostępna forma takiej, tak jak pani powiedziała przed chwilą, szybkiej powtórki, czy przed jakąś kartkówką, egzaminem, czymkolwiek. Ile, spotkałeś się z opiniami na przykład, że próbujecie trochę iść na skróty, że przecież i tak trzeba usiąść do podręcznika, do książki, do notatek, żeby się nauczyć? Czy to właśnie nie o to chodzi? Czy to po prostu ma wspomagać? Jest to raczej coś, co ma dodać do tej nauki. Oczywiście książki też trzeba czytać i się z nich uczyć, ale, ale jest to na pewno dobry dodatek, szczególnie, że na pewno w tych czasach coraz więcej spędzają jednak uczniowie czasu na tych telefonach, więc fajnie, że można też coś z nich wyciągnąć, a nie tylko marnować czas. O, właśnie. I tutaj, drodzy Państwo, też argument, e, mówię teraz do słuchaczy, e, dla wszystkich, którzy tak czasem narzekają na tych młodych ludzi. Jeśli mamy czas e, spędzić na jakiejś bezsensownej grze, to może właśnie lepiej wejść w aplikację Olimpia i poro porobić sobie na szybko e, te testy i sprawdzić dzieje starożytnej Grecji albo pierwsze e, cywilizacje. Kto układał, drodzy Panowie, pytania. I na, na podstawie czego je robiliście? Na podstawie jak tworzyliśmy, bo my zrobiliśmy kiedyś też taką, no kiedyś, no trzy lata temu, aplikację nauki historii o nazwie Historia, która też tam powiedzmy no, szerokim echem się odbiła i też dzięki temu, że to tak poszło i dostaliśmy taki pozytywny feedback, to stworzyliśmy aplikację właśnie teraz do nauki Olimpia i wyglądało to tak, że po prostu siadaliśmy z tyłu klasy z przyjaciółmi wtedy, akurat z liceum ogólnokształcego numer 14. na Wrocławiu? Nas... Tak, we Wrocławiu. Pozdrawiamy czternastkę? Tak, i siadaliśmy z tyłu i po prostu wszyscy czytaliśmy jakiś tam powiedzmy dział i do tego działu na podstawie podręcznika czy wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej układaliśmy pytania tak, żeby faktycznie przez to, że my faktycznie się interesowaliśmy tą historią, coś co by i nas zainteresowało i coś takiego faktycznie pomocnego, bo no, akurat tutaj na przykładzie historii mogę powiedzieć, że czytanie masy takich no, ścian tekstu tak naprawdę suchych później wyciągnięcie z tego wniosków a jeszcze najgorzej nauczenie Zap się tego i zapamiętanie na i przykład zapamiętanie dat czy faktów jest bardzo bardzo ciężkie no chociaż to taki mit z tymi datami, że akurat można, można no, zdać i można ta, dobrze napisać bez żadnego. Ta ramięta. aplikacja w datach również pomaga, a daty rzeczywiście często spędzają sen z oczu. Słuchajcie, gdy już doszliście do wniosku, że trzeba pomóc, no to wtedy trzeba się było zebrać. Jak domyślam się, z różnych miejsc jesteście. Czym się w tej chwili zajmujecie? Co studiujecie? No ja obecnie jestem studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Victor? Ja jestem w Wrocławiu studentem Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej na kierunku Bioeconomy. Ilias? Ja jeszcze jestem studentem w szkole w Warszawie i piszę A-Levelsy. Dlatego właśnie zostały dodane te A-Levelsy, że to Żeby Ilias faktycznie wyszedł, było? że... Bo ja nie wiedziałem tak szczerze, co to jest. Wyjaśnij mi, co to jest, bo nie wszyscy wiedzą. A-Levelsy to jest tak naprawdę matura, którą piszą uczniowie w Anglii. Jest to na pewno matura, która się coraz bardziej rozwija w Polsce. Na razie jest y, bodajże niecałe 15 szkół w Polsce, które oferują Tej Levels, ale na pewno y, coraz rozwija więcej. Rozwija się, się, to jest to, coraz więcej. Tak, tak, mhm. tak, Słuchajcie, to ostatnie pytanie. Teraz tak się fajnie o tym mówi, zagląda się y, y, do tej aplikacji, robi się testy, ale to były godziny, tygodnie, miesiące pracy. Ile wam zajęło przygotowanie aplikacji Olympia? No ja bym powiedział, że lata nawet. Dość dużo. No półtora roku na pewno zbudowanie intensywnej samej intensywnej pracy pytań. O właśnie, o, o. Tak, mhm. ale półtora na przykład, roku no, teraz, sama baza. Jak jest ta wersja 2.0 z tymi olimpiadami, właśnie maturami i levels, no to ja bym powiedział, że pół roku też pisanie takiego czystego kodu i co jest ciekawe, my nie wiedzieliśmy kiedyś, jak się tworzy aplikacje. Wszystko zostało nauczone z YouTube'a, z poradników. Właśnie trzy lata temu przy tej pierwszej aplikacji razem z całym tym no, interfejsem i wszystkimi tymi intuicyjnymi funkcjami, to jakoś musieliśmy od zera zacząć i Zaczęło się od poradników. Ile dzisiaj macie lat? Dwadzieścia. To Te, też 20. Ile jest? 17. No, proszę bardzo. Młodzi ludzie stworzyli coś na podstawie swojej nauki, tego, czego im brakowało, co im doskwierało. No i teraz kolejne pokolenia Polaków będą z tego mogły e, korzystać. Ostatnie pytanie, bo klasy 6, 7, 8 też chciałyby mieć taką aplikację. Będzie dla, dla końcówki podstawówki, żeby się mogli na przykład do egzaminu w 8 klasie przygotować? Tak, może nawet jeszcze się uda przed tym egzaminem. Tak, no to proszę bardzo, to wtedy by skorzystali Super z tego. Byłby. Bardzo dziękujemy, ale na razie. Korzystają uczniowie szkół średnich w Polsce. Aplikacja Olimpia, bezpłatna, drodzy Państwo, stworzona przez polskich studentów. Boże, jak fajnie, że mamy z takich z Wrocławia, że mamy takich fajnych, młodych, zdolnych ludzi w naszym kraju, którzy też myślą o swoich koleżankach i kolegach. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Michał Burduk, Wiktor Pokrywka i Ilias Atton byli gośćmi w programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aplikacja Olimpian do dyspozycji młodych i starszych, a nasz konkurs również czas na drugą odsłonę. Trzeba zrobić coś, żeby uczniowie zajęli się czymś innym. Alternatywą może być filozofia. Mówi nauczyciel tego przedmiotu. Lekcje filozofii dają tę przestrzeń. I proszę pamiętać, że w naszych rebusach dźwiękowych to tło muzyczne także ma znaczenie. Trochę też Państwu podpowiada. 72 151. Czekamy na dobre odpowiedzi. Koniecznie z komentarzem do tego czegoś albo do kogoś. Nieużyty frak Dziura płaść, Znoszony but Zapomniany szal Zaszczył się w kąt Nie modlę Każda rzecz o czymś mi postawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona.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 Jocera. We care, you grow.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 Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Spore problemy na małopolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kraków-Bieżanów i Niepołomice. W okolicach miejscowości Węgrzce Wielkie na 433 km doszło do Karambolu. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe, dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Przez to nie ma przejazdu w kierunku Katowic. Korek ma już minimum 7 km. Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Targowisko. I tam możemy skierować się na przykład na Krajową 94. Ale ta trasa też niestety nie gwarantuje zupełnie płynnej jazdy. Korek widać w Wieliczce w kierunku Krakowa. Na A4 problemy także w Śląskiem przy węźle Katowice-Mikołowska. To jest 337 km. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z dostawczym częściowo zablokowana jest łącznica, którą z A4 zjeżdżamy do Katowic. Na S2 problemy pojawiły się pod Warszawą między węzłem Patriotów a węzłem Wał 482 km to jest miejsce zderzenia osobówki z busem, blokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. Na szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany. Uwaga na S7. Problemy cały czas są możliwe między Żurominkiem a węzłem Mława Południe. To jest 71. kilometr. Tam zderzyły się dwie ciężarówki blokując całkowicie przejazd w kierunku Gdańska. Ostatni węzeł przed utrudnieniami to zjazd na Żurominek. Uwaga też na spowolnienia i korki. Między innymi wolniej jest na trasie Podwarpie Dąbrowa Górnicza na S1, podobnie na 81 Katowice Mikołów. Na na trasie 52 przy wjeździe do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej. Na trasie 28 Grybów Jasło przy przejeździe przez Gorlice. W Warszawie spowolnienie na S8 głównie w kierunku zachodnim. Wjazd przez Łomianki również się korkuje, a na północy kraju korkuje się S6 między Rusocinem a Węzłem Gdańsk południe.